To, o czym powiedzieliśmy, jest pewnym zarysem. Wszystko natomiast zależy od tego, jak prowadzi Ciebie Duch Święty. Amen. Duch Święty prowadzi bardzo różnie, trzeba być na to, na to czujnym, na to, na to otwartym i, i to jest jakby fundament naszego, naszego w ogóle kuszenia. I, mm. Ale y, będziemy teraz mówić o uzdrawianiu. I w Ewangelii Mateusza jest napisane posłannictwo. Teraz mówi tak. Jest. 10 rozdział 7 wersja, idą, a idą, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. I teraz, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios ma być potwierdzone naszymi działaniami. Czyli Królestwo Niebios, Królestwo Niebios to jest Królestwo Mocy, Królestwo Niebios to Królestwo Mocy, Królestwo Niebios to nie Królestwo Intelektu, to Królestwo Mocy, Królestwo Niebios jest Królestwem Mocy. I on mówi tak, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Czego, co robi Królestwo Boże? Jakie, jakie spustoszenie w piekle dokonuje manifestacja Królestwa Bożego? Że chorzy są uzdrawiani, że martwi są wskrzeszani, że trędowaci są oczyszczani, że e, demony są wyganiane. Tarek Prince kiedyś powiedział ładną rzecz taki nauczyciel Bożego Słowa powiedział Jeszcze tylko nie miałem przyjemności oczyścić trędowatego Mówię, mało trędowatych jest dzisiaj e, Natomiast trąd jest synonimem grzechu Więc my tutaj widzimy jakie zadania Bóg przed nami stawia i daje do nich moc Do jakich zadań Bóg daje moc? O, Bóg daje moc do tego, żeby chorych uzdrawiać umarłych wskrzeszać Uwalniać ludzi od mocy grzechu i uwalniać ludzi od demonów. To jest Królestwo Boże. Na tym się opiera Królestwo Boże. Wszystko, co innego, rozumiecie, nie jest zawarte w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym, patrz, każda grupa humanistów jest w stanie karmić biednych. Są y, pomagać y, jakimś osobom, które mają kłopoty różnego. Tego jest pełno wszędzie. W ogóle nie trzeba być do tego chrześcijaninem, żeby robić dobre rzeczy. Rozumiecie? To nie definiuje, że ktoś jest chrześcijaninem, że ktoś robi dobre rzeczy. To też nie definiuje mocy Królestwa. Spotkacie wielu ludzi, którzy mówią, ja mówi, karmię biednych. Bardzo dobrze. To dobrze, że karmisz biednych, No, bardzo dobra sprawa, ale nie miesza tego z Królestwem Bożym. To nie jest moc Królestwa Bożego, karmienie biednych. Okay? To nie jest moc Królestwa Bożego. Jezus też karmi tam biednych. Się. Rozumiesz? Ale to, to, nie, to nie to. To nie to. Nie tego oczekujemy. Miłość Boża. Miłość Boża jest potężna. Tam się również zawiera karmienie biednych. Tam się również zawiera, zawiera goszczenie innych ludzi. Dawanie różnym ludziom rzeczy, pieniędzy. Tak, to jest, to jest ok, w porządku. Mamy to dawać, mamy to robić. Natomiast Bóg mówi, ja chcę, żebyście zrozumieli, że macie prezentować Królestwo Boże, tak jak ja powiedziałem. On nie posłał swoich apostołów, żeby karmili biednych. Zauważyliście to? On nie, posz, on nie zrobił takiej rzeczy. On nie powiedział, karmcie biednych, przekonujcie ich, yy, że, że Bóg jest dobry, że tam takie rzeczy. Nie. On mówi, wy prezentujcie moją moc. Wiecie, coś wam powiem. Jakieś parę miesięcy temu mój syn, porządny człowiek, aczkolwiek jeszcze nie poznał Pana Jezusa, wszystko wie, widział mnóstwo rzeczy, ale postanowił sobie spróbować narkotyków. Ja robię profilaktyki do spraw zachowań ryzykownych w szkołach, głoszę Ewangelię, uwalniam ludzi od demonów, a on sobie proszę siebie poszedł zapalić jakieś wiadomstwo, ze swoimi dwoma koleśami. Chodzi o to, że myśleli, że to jest marihuana. No nie była to marihuana, był to jakiś syntetyk. I mój syn zemdlał. Zadzwoniła do mnie dyrektor szkoły, że mój syn leży i czeka na pogotowie. Szybko siadłem w samochód. Byłem wtedy w Radzie Rodziców i byłem przewodniczącym Rady Rodziców tej szkoły. A mój syn leżał. Oni nie wiedzieli od czego on tam leżał. Kiedy przyjechałem na miejsce, mój syn już nie oddychał, jego serce nie biło. był zimny i wszyscy mało mnie nawalili w gadzie, bo było to w szkole. Wszyscy kłócali i mówi, pogotowie, już jedzie. Nie interesowało mnie pogotowie. Wpadłem tam, tutaj kłócał ksiądz. Tutaj kucała pani dyrektor, pani dyrektor wstało, tutaj kucała taka kobieta od WWF-u, tutaj nauczyciele. Wpadłem i mówię, wracaj w imieniu Jezusa! Duchu Śmierci, przeklinam Cię! I zaczął oddychać. Ksiądz uciekł. Uczekli wszyscy, została tylko dyrektorka, została ta pani od wwf Ja mówię, słyszysz mnie? I on wtedy przygotował się żółcią, Rzuć do niego poszła, mówi tak! I po pogotowie. Pogotowie puściły mi emocje, popłakałem się w tym karetce, pojechałem z nim do szpitala siedziałem, modliłem się w innych językach kiedy zaczął funkcjonować pytam się, co się stało Tato, ja zapaliłem narkotyki poszedłem po test kiedy tylko mógł wstać zrobił sobie test okazało się, że to była syntetyczna morfina po prostu mówi Tato, muszę ci coś powiedzieć Widziałem Cię, kiedy wchodziłeś. Ja mówię, nie widziałeś mnie, bo leżałeś zemdlony na ziemi. On mówi, nie, ja stałem przez zlewie. Już był poza ciałem. I wchodziłem w podłogę. Gdzie szedłem? Mówię. Ja nie dopiero szedłeś. I on mówi, kiedy wszedłeś, złapałeś moje ciało i zacząłeś krzyczeć mi w twarz. Wyszedłem z podłogi i wróciłem do ciała i zacząłem Cię widzieć swoimi oczami. Sześć miesięcy temu skrzesiłem swojego syna. Dlaczego? Bo Bóg nas do tego posłał. Mnie w ogóle nie interesowało, w jakim on jest stanie. Wiecie, co mnie interesowało? Co ja mogę w Chrystusie zrobić. Co ja mogę zrobić w Chrystusie! Nie to, co widzę! Pierwsza rzecz, że chodzi o uzdrawianie chorych. Nie może Cię zdominować to, co widzisz. To, co widzisz, myślisz i czujesz jest nieważne do tej sytuacji. Nieważne, co jest człowiekowi. Nieważne, jakie jest stadium posunięcia choroby. I nieważne, jaka jest przyczyna choroby. To jest nieważne. Nieważne, jaka jest przyczyna zgonu. Halo? Nieważne, jaka jest na Mój Syn nie leżał tam martwy, dlatego że głosił Ewangelię i był opresjonowany. I ktoś go rzucił kamieniem. Mój Syn tam leżał, bo się naćpał i umarł. Okay? Ale Bóg nie powiedział, wskrzeszajcie z martwych tych, którzy umarli, głosząc Ewangelię moją. On nie powiedział, uzdrawiajcie tych, którzy się dużo modlą tego nie powiedział. Tak samo jak On nie powiedział, że będę Ci dawał tyle pieniędzy, aby Ci wystarczyło. On tego nie powiedział. A jak Biblia o czymś milczy, to też o tym milczy. Bo nie masz żadnych dowodów na to, że takie rzeczy w ogóle istnieją. Bo co jawne jest dla człowieka, a co zakryte jest dla Boga. Tak mówi słowo. Ja nie mówię inaczej, niż mówi słowo. Nie możesz mówić inaczej, jak mówi słowo. On posłał! Kogo? Ciebie, abyś głosił królestwo. Powiedział przybliżyło się królestwo. Ktoś mówił, jakieś dowody? Tak, mogę cię uzdrowić. Mogę cię uwolnić. Mogę podnieść cię z sytuacji Twojego życia, która cię w tej chwili niszczy nęka. Mogę to zrobić. Podstawa jaka jest? Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się wszystkimi chorobami świata. Musimy to sobie wbić do głowy. Co to znaczy? To nie jest slogan. To nie jest teoria. Krótko powiedziawszy, Jezus na krzyżu dostał gryfy, rozchorował się na AIDS. Rozumiecie? Posłuchajcie co się stało. Dostał gruźlicy, wyszły na nim mięsaki kapusiego. kapus jego, zaczął psuć mu się zęby, oślep, ogłuch. Posłuchaj. Dostał marskości wątroby jak alkoholik. Rozumiesz? Dostał raka, trzustki. Rozumiesz? Zaczęły mu się kruszyć kości, dostał egzemy, rozumiesz? Wszystkiego na krzyżu Golgoty. Oryginał w księdze Izajasza mówi tak, że On choroby nasze nosił, a ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Oryginał mówi raną Jego z uwagi na ranę Jego, krótko powiedziawszy stał się jedną wielką raną psychofizyczną. Jezus, a potem umarł na te wszystkie choroby, na te wszystkie niemocy i przyknieciony ciężarem grzechu, chorób i demonicznych związań, poszedł do piekła. Jezus poszedł do piekła i w piekle był trzy dni. I wiecie co się stało? Piekło go musiało wypluć, ono go musiało wydalić. Jezus się nie nadawał do bycia w piekle, nie pasował do tej rzeczywistości duchowej. Piekło się zaczęło męczyć z Jezusem w środku. Ono zadziałało jak szampan. Rozumiesz? Gaz, który się zbierał, moc Bożego Ducha wypchnęła Jezusa z piekła. To jedyna sytuacja, która nastąpiła na ziemi, Że piekło nie utrzymało jakiegoś człowieka. Dlaczego? Bo ten człowiek sam nigdy nie popełnił żadnego z przestępstw. Wobec Bożego Słowa. Nigdy. Nie było powodu, dla którego mógłby tam być. Ale tam zostały wszystkie choroby tam zostały wszystkie niemoce, tam zostały wszystkie związania. Jezus wyszedł czysty, jak łza. Był tak piękny, że dziewczyny Go nie mogły poznać. Maria z Magdali, która znała Go bardzo dobrze, która chodziła z Nim tyle czasu, nie mogła Go poznać. Ona Go nie mogła poznać. Wiecie dlaczego? Bo wizerunek Jezusa na krzyżu był zupełnie inny niż ten, który zobaczyła tam. Ona zobaczyła jakby kogoś, kto Nigdy nie był na nic chory, kogoś, kto nigdy nie zgrzeszył, kogoś, kto był czysty, kto był piękny. On lśnił. One, One go nie poznały. Wszystkie choroby zostały w piekle. Dlaczego ludzie dzisiaj chorują? Bo nie wiedzą, że nie muszą. Czemu ludzie dzisiaj są biedni? Bo nie wiedzą, że nie muszą. Czemu ludzie dzisiaj tam do piekła? Bo nie wiedzą, że nie muszą. Czemu ludzie chodzą w swoich grzechach? Bo nie wiedzą, że nie muszą. Co musimy robić? mi o tym powiedzieć. Musimy powiedzieć o tym ludziom, bo nie wiedzą, Co musimy zrobić? Powiedzieć ludziom, że nie muszą! Nie musicie umierać na wieki! Nie musicie chorować! Nie musicie być biedni! Nie musicie! Już ktoś się za was stał biedny! Już ktoś się za was stał chory! Już ktoś się za was stał zniewolony! Wszystkie demony dopadły tam Jezusa. Jezus poczuł się jak pedofil. Jezus poczuł się jak homoseksualista. Jezus poczuł się jak bandyta. Miał odczucia, miał odczucia, negatywne odczucia, depresji, wycofania, schizofrenii, miał rozerwany umysł, rozumiesz? Miał chorobę dwubiegunową, wszystko to się stało na krzyżu Golgoty, wszystko to się stało na krzyżu Golgoty. Dlaczego my możemy uzdrawiać chorych? Bo jest prawo do uzdrawiania chorych. Dlaczego o tym mówimy? Bo prawo wyklucza bezprawie. Kiedy uzdrawiasz chorych, Ty nie liczysz, że coś się stanie. Ty prezentujesz PRAWO! Jak ktoś się włamuje do samochodu na moim osiedlu, to mogę podejść i powiedzieć, halo! co tam grzebiesz? Rozumiesz o to chodzi? Dlaczego? Bo mam PRAWO! Co mam? PRAWO! Jeszcze raz wspomnę tego ewangelistę Kurego Blake'a. Kury Blake mówi tak, jak do mnie do domu by się ktoś włamywał, to ja bym nie zadzwonił na policję, tylko po koronera. Koroner to jest taki człowiek, który przyjeżdża po trupa. Dziwny wangelista. Wiesz, ja ja dlaczego tak powiedział? Bo coś obrazował. Bo w Stanach jest takie prawo. Masz dobeltówkę, ktoś ci się włamuje do domu, to możesz go robnąć przez drzwi. W Anglii, jak wejdziesz na, na czyjś teren, to będzie ciebie, wiesz, brat John może cię namierzać ze swojego sztucera. Wiesz, o co chodzi? U nas jest troszkę inne prawo dziwne, ale nie chcę mi się o tym mówić, bo to jest bezprawny kraj, jak tak się żadno powiedzieli. Bogański kraj, pogański obyczaje. Ale to nie o tym się nauczanie. To inny razem. Chodzi o to, że mamy prawo do bycia zdrowymi. Miałem raka, żeby drugi raz wyjść z więzienia. Wiecie, co zrobiłem? Jeszcze byłem nienawrócony? Złamałem sobie szczękę, bo była taka możliwość, żeby wyjść z więzienia na jakąś chorobę, której nie można było leczyć w warunkach więziennictwa I to był sposób na wyjście z więzienia. Więc sobie złamałem szczękę i oni, bo myślałem, że mnie wypuszczą jak z tą złamaną szczęką, że mnie złożą tam na druty, prawda? I oni potem uchylą mi ares. no ale oni mnie złożyli na druty i proszę ciebie, mnie przywieźli z powrotem do więzienia, taki mnie zrobili i my zaczęli karmić płynną kaszą. O. Oni mogli, miałem tak, a mi brakuje łatu, to my tam rurkę wkładali, wszyscy zostawali śniadanie normalne, proszę ciebie, ja płynną kaszę. Rozumiesz, która smakowała jak nic. I w, ogóle, I w ogóle i w ogóle siedzę i mówię, ale narobiłem, mówię teraz, wiesz, ojej, ale, ale szedłem dalej tym tokiem myślenia. Patrzę, grzebie, grzebie dalej w tych różnych układach, patrzę, aha, to może dalej z tą chorobą lecie. Zacząłem sobie robić zastrzyki, przemyciłem strzykawkę, igłę, zacząłem robić te zastrzyki z różnych rzeczy w twarz. Zatokę szczękowo-tworzową, guz zaczął mi powstawać, oni mnie badali, przez dwa lata mnie badali, co mi robili wycinki, co mi dawali jakieś antybiotykoterapie. to ja znowu towar, znowu towar i powstał guz i mnie wypuścili, po dwóch latach 8 miesiącach bo było zagrożenie życia mojego, a wtedy w więzieniach nie leczono ludzi, którzy mieli problemy z zatoką szczękową, w ogóle nie było takiego oddziału w Polsce, więc wypuścili mnie na wolność. I słuchajcie, to był mały guz, ja przestałem robić sobie te zastrzyki i to tak po prostu sobie było, mały guz, no i sobie tak żyłem z tym guzem, tak? Potem, posz, potem poznałem Jezusa za parę lat, poznałem Jezusa, guz się uaktywnił. Taki bonus diabelski, rozumiesz? Uaktywnił się nowotwór. No i pojechałem do tego samego szpitala, w którym byłem wtedy w więzieniu i ta pani profesor mówi, Panie Arturze, natychmiast nas tą operację. Ja znam pana historię. Teraz to jest taka sytuacja, że jak to się uaktywniło w tej chwili, prawda, to przez parę lat było w wyciszeniu, to się aktywniło, po prostu pan może zejść. Bo to jest, mówi blisko mózgu, to są takie rzeczy, w ogóle wiesz. I mówi: No, może pan się musi nawet liczyć z tym, że będzie pan, pan miał martwą część tutaj twarzy, prawda, że pan nie będzie ruszał, bo to jest tutaj snerw twarzy. ja wychodzę od niej, ona mówi, ja do panu cud pomożę. Mi się przypomniało, że ja wierzący jestem. <grym> Ze świata kobieta mi przypomniała. Dobry jest Bóg, co? Bóg jest dobry, nawet przez osła potrafi mówić. Tak jest w Biblii napisane. On, wszystko, on w każdej sytuacji staje, coś ci powiedzieć, jak ty chcesz słuchać. No i oczywiście, byłem wtedy religijnym człowiekiem i myślałem, że to, że to po prostu tam pójdą, ręce na mnie, położą. Wszyscy mnie ręce kładli w tym kościele, co byłem. Mało, człowieku, wydarli mi nierestę włosów chyba. Człowieku, ręce, ręce, ręce. nic się nie działo, dlatego, że oni w ogóle nie wiedzieli o co chodzi i nie wierzyli. To był religijny gest, ręce położyć, Nogi by mogli na nim położyć, nic nie wydarzyło. Ja zacząłem Boga szukać bardziej! Jak nie wiesz co dalej się dzieje, co robić, w życiu musisz bardziej szukać Boga. Jest jedno rozwiązanie, szukać Boga bardziej. Ja zacząłem szukać Boga. Moja żona była nienawrócona. Wtedy ja też zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zacząłem mówić innymi językami, ona mnie podsłuchiwała przez ścianę. Tak się modliłem innymi językami i uważała, że zwariować. Ja sobie siedzę w pokoju, modlę się i mówię, Panie uzdrów mnie, proszę Cię. Mówię, Boże, zbawiłeś mnie, chcę Ci służyć, uzdrów mnie i słyszę Ducha Świętego, nie mogę. Jak to nie możesz? Wszyscy jesteś mnie. nie mogę. Nie mogę, bo Cię uzdrowiłem. Nie, Boże, jestem chory, mam guz. Jesteś zdrowy, jestem chory, jesteś zdrowy, jestem chory, jestem zdrowy. Wy rozumiesz, o co <śmusz> <śmusz> Robiłem, rozmowa. Bóg do Ciebie coś mówi? Słuchaj mnie! Bóg mówi coś do Ciebie, a Ty mówisz coś innego! Wiesz, co to jest? To jest dopiero zagięcie. <śmusz> <śmusz> to jest zakięcie. To trzeba pokutować z tego. To jest zaburzenie. Ja mówię Pani, jak to jestem zdrowy? I czytam słowo. I czytam. W ranach i sińcach Jezusa jest, a nie będzie. Jest. Czas teraźniejszy. Jest dziś. Jest dziś Twoje uzdrowienie. Dziś. Teraz. Jesteś zdrowy. Wstałem, poszedłem do łazienki, guz ma. A potem ja mówi, jesteś zdrowy. A ja widzę guz. Wiecie co zrobiłem? Uwierzyłem w to, że jestem zdrowy. Mówi do żony, tak, nie idę do szpitala. Ona mówi, pójdziesz do szpitala. Nie, idziesz do, nie idę do szpitala, jestem zdrowy, mam głód. Ona stoi tak naprzeciwko mnie. Mówi, pójdziesz do szpitala. Mówi, a ona się trzęsła, że już było za dużo w jej życiu, wszystkiego, wiesz, nie? Mówi, pójdziesz do szpitala, jesteś chory psychicznie, mówi. Masz guz na twarzy i pełnociasz coś w innych językach. Mówi, wiesz. Mówi, jesteś chory, chory, jestem zdrowy, jesteś chory. Takie były jazdy. Jestem zdrowy! Nie pójdę do szpitala! Codziennie się goliłem, jechałem maszynką po buzie i mówiłem Ci, dziękuję Ci, Ojcie, że jestem zdrowy. Jakoś wszystkie lustra w domu oblatywały mnie człowieku. Gdzie się nie spojrzałem, głów, gdzie jestem zdrowy, Hallelujah. Trzy tygodnie to trwało. Po trzech tygodniach zaczął się wchłaniać, zniknął i nie pojawił się nigdy więcej. Dlaczego? Bo zacząłem stać na prawie! Prawo to jest niebiański artykuł mówiący o tym, że rzecz się wydarzyła, że nastąpiła, że została zapisana, uprawomocniona i teraz potrzeba ją wykonać. Jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Bóg Ojciec ustanowił uzdrowienie. Syn Boży, Wykonał uzdrowienie na swoim ciele. A do nas należy sąd. Idziemy i ogłaszamy sąd. Dlatego też napisane jest w psalmie. Bogami jesteście. Jest tam hebrajskie słowo Elohim, czyli jest Bóg sędzia. Kiedy idziesz uzdrawiać chorych, idziesz ogłaszać sąd. Ty widzisz człowieka chorego i ty nie idziesz wybłagać teraz, żeby coś się stało. Ty idziesz osądzić tą sytuację. Osądzić. Osądzić, osądzić. Podchodzisz i zaczynasz sądzić. Musisz zobaczyć siebie jako sędziego w chorobie. Coś Wam przeczytam, nie planowałem tego. Wiesz, że to jest z inspiracji Bożego Ducha. Księga Izajasza. Księga Izajasza. Hmm. Dwudziesty szósty rozdział. 26 rozdział. 27 rozdział, jest tutaj mowa o tym, tak 27 rozdział, chciałbym żebyście w ogóle któregoś dnia sobie to y, prze, y, przestudiowali. Tutaj jest opisane, że czwarty werset, nie ma w gniewu. Jeszcze trzeci, ja jestem Pan. Ja Pan jestem jej stróżem, czyli stróżem Izraela, stróżem gminicy izraelskiej. Nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej, to jest o Tobie. Pilnuję Cię. Przeczytam to w ten sposób. Ja, jest, ja Pan jestem Twoim stróżem. Nieustannie Cię nawadniam. Pilnuję Cię dniem i nocą, aby nikt się na Ciebie nie targnął. Nie ma we mnie gniewu. Lecz gdyby pojawił się czerń i Oset Czern i Oset czyli coś, co Ciebie niszczy. Wystąpiłbym do walki z Nim, spaliłbym je razem, chyba, że się poddadzą pod Moją ochronę, zawrą ze Mną pokój, niech zawrą ze Mną pokój. Co Bóg mówi? Bóg mówi, że jest wykonane pewne dzieło i Ty jesteś jakby sędzią tego i Ty masz prawo uwolnić ten Boży Sąd przeciwko każdemu wystąpieniu, przeciwko temu dziełu. Choroba jest wystąpieniem przeciwko dziełu Krzyża. Ty musisz iść i osądzić Czern i Oset. Ty nie możesz przychodzić i mówić, coś się tam stanie, coś się stanie. Nie! Ty przeszedź na sąd. Sędzia kiedy przychodzi do pracy, to on sądzi. Nie wolno nam się bać sądzić. My nie boimy się sądzić. Sędzia, ja, ja, nie, ja znam różnych sędziów, ale nie widziałem żadnego sędziego, który byłby taki... Wiecie, on przyszedł i przepraszam panem przestępcą, ale jestem sędzią z zawodu, takie tam, po prostu, no, ale pan wybaczy, no muszę po prostu tutaj po tych artykułach polecieć, jakoś się porozumie. No, nikt tak nie mówi. Wiecie, jak mnie sędzia usądził sędzia za morderstwo? Dał mi tylko 10 lat, bo więcej nie mógł, dlatego, że nie miał artykułu, nie miał motywu Wbrodni więc musiał je wskazać z innego artykułu. Artykuł mógł. do 10 lat, dał mi 10 lat i mówi tak. Motywacja. Słuchaj, modzemotywował, umotywował. Mówi tak, dzikie zwierzę powinno siedzieć już z zoo, a ci ludzie w więzieniu zawsze. I musiały. no i człowieku. Sędzia. No taki sędzia. Facet kary śmierci podpisywał za kumul. Robił to bez żenady. Ja pokazuję to teraz tą negatywną stronę, ale pokazane jest, jakby kim jest ów sędzia. Sędzia dysponuje aktami prawnymi. Rozumiesz o co chodzi. Ty dysponujesz aktem prawnym, kiedy idziesz się modlić o chorych. Ty dysponujesz aktami prawnymi. Jest PRAWO NA Choroba jest antyboża. Jest przeciwnikiem prawa. Jest bezprawna. A więc co robisz? Uderzasz w chorobę. Bo co? Bo masz prawo. Bo kim jesteś? Elohim. Hallelujah. Jesteś Elohim. Bóg sędzia. Bóg sędzia. Jesteś jak mały Chrystus tu na ziemi. Rozumiesz? Robisz to, co Chrystus jeszcze w większym wymiarze, bo jest odpowiedział, że będziecie czynić większe rzeczy niż świat. Ja.